XFY Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Notebook to komputer, który zabieramy w podróż. Jak dobierać akcesoria do takiego komputera? Jeżeli dużo jeździmy z notebookiem, to ważne jest, żeby te urządzenia były małe. Łukasz Pilarczyk, Creative. Dobrą do podróżowania dźwiękówką będzie Audi 2 zs Jeżeli cenimy sobie jakość dźwięku, jeżeli potrzebujemy nagrywać z mikrofonu gdzieś w terenie, to będzie doskonała karta, żeby te nagrania były wysokiej jakości. Ta karta jest mała, więc może być na stałe podłączona do notebooka. Możemy ją w trakcie pracy systemu wyjąć z notebooka. W każdej torbie notebookowej znajdzie swoją kieszonkę. Jeżeli chodzi o głośniki, tutaj jest kilka modeli głośników, które znacznie poprawią możliwości notebooka. Sprawdzą się nie tylko przy oglądaniu filmów gdzieś tam w podróży, w delegacji, a także podczas prezentacji multimedialnych, które uruchamiamy z notebooka. Jeżeli ta prezentacja jest wyposażona, uzupełniona dźwiękiem, no to dobrze, żeby było go słychać na całej sali. I mamy tutaj kilka modeli głośników, które zmieszczą się w notebookowej torbie bez problemu, zmieszczą się nawet w kieszeni, a bardzo, bardzo poprawią jakość dźwięku i siłę w stosunku do głośników budowanych w obudowie notebooka. Są to modele Travel Sound wyposażone w tytanowe membranki, analogowe, ale i cyfrowe wzmacniacze. Pracują od 25 do 35-40 godzin nawet na komplecie baterii, także przez długi czas możemy je używać. że wszystkie modele są w sprytny sposób zamykane, posiadają jakieś etui, które możemy je schować. Są bardzo trwałe, są bardzo lekkie, a dźwięki, jaki są w stanie z siebie wydobyć, no że każdego jest w stanie zaskoczyć. Był to XY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.